Plasyka i nowość, hit, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 10 stycznia 2015 roku. Słuchacie właśnie 11 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. W tym tygodniu posłuchacie kolejnej sorówki. W nawiedzonym podcaście omawialiśmy już sporo filmów, książek, był też komiks, były słuchowiska, nie było jeszcze serialu. I dzisiaj się to zmieni, bo dziś omówimy sobie serial i to taki całkiem świeży, bo z ostatniego sezonu wakacyjnego, a chodzi o The Strain, po naszemu Virus. The Strain pojawiło się, jak już mówiłem, w ostatnim sezonie wakacyjnym 2014 roku w ramówce stacji FX należącej do Foxa. Wyświetlono cały pierwszy sezon, 13 odcinków i już zapowiedziano kolejny. Ogólnie za serial odpowiadają Gielmo del Toro i Chuck Hogan. Tego pierwszego pana nikomu przedstawiać nie trzeba. Natomiast ten drugi Hogan to pisarz, znany głównie ze swojej książki Prince of Thieves, która została zakranizowana nakręcono na jej podstawie film The Town z Benem Affleckiem, po polsku Miasto Złodziei i Chuck Hogan później napisał jeszcze właśnie z Guillermo del Toro książkę pod tytułem The Strain i dwie kolejne, powstała cała trylogia i właśnie na podstawie tych książek później powstała także seria komiksowa a ostatnio serial. Throughout my life learned what it feels to cross a line. That line it has been crossed now. Oh my god. It's every passenger. They're all dead. No signs of trauma. What is this? Help me. I have seen this disease before. All the passengers dead and alive. They must be destroyed. <laughs> The Strain najkrócej mówiąc przedstawia historię wampirzej apokalipsy, która rozpoczyna się w Nowym Jorku tak przechodząc do tego co się dzieje w pierwszym, drugim odcinku widzimy, że na lotnisku JFK w Nowym Jorku ląduje samolot nagle skręca awaryjnie z pasa wyłącza się elektronika nie wiadomo co się dzieje nie ma żadnego kontaktu z pasażerami czy z ekipą pilotów. Okazuje się, że wszyscy nie żyją. Przyjeżdża kilka osób z różnych agencji i także z CDC, czyli z Centrum Chorób Zakaźnych. Badają te zwłoki, badają samolot, nie wiadomo co się stało. Przewożą więc zwłoki do Kosnicy, a dzień później wszystkie zwłoki znikają. Tak to mniej więcej na początku wygląda, a później zaczyna się Wampirza Apokalipsa. Co ważne, w serialu mamy całkiem pokaźne grono istotnych postaci, takich mniej lub bardziej pierwszoplanowych. Najważniejsze z nich to Doktorek, czyli nasz główny przedstawiciel CDC. Doktor, który piastuje wysokie stanowisko w tym CDC i przyjeżdża na miejsce właśnie tego dziwnego zdarzenia, bada samolot, bada te wszystkie zmagłe osoby i później angażuje się w całą sprawę. Nasz doktorek ma trudną sytuację rodzinną, kiedyś był alkoholikiem, rozwiódł się z żoną, teraz właśnie walczy o prawa do opieki nad synem, ale na jego uwagę odciąga ta nagła mini epidemia w samolocie, która potem przekształca się w taką już normalną epidemię. Drugą ważną postacią jest Van Helsing. To ja go tak roboczo nazywam. To jest Żyd armińskiego pochodzenia, który prowadzi sobie Lombard w Brooklinie i przez lata szykuje się na starcie z mistrzem. Z wampirzym mistrzem zbiera srebro, broń i czeka na moment, kiedy wampirzy mistrz się ujawni. Teraz, obserwując właśnie te wydarzenia, dochodzi do wniosku, że to chyba ten moment i angażuje się w całą sprawę. Oprócz tego mamy deratyzatora, mężczyznę rosyjskiego pochodzenia, który zajmuje się tępieniem szkodników, gryzoni i pewnego dnia odkrywa, że w kanałach kryje się coś więcej niż tylko szczury. Mamy hakerkę, która wyłączyła internet. Mamy milionera, który z powodów, z powodu problemów zdrowotnych i innych angażuje się w całą tę intrygę. Mamy Niemca, podwładnego, wampirzego mistrza, no samego właśnie mistrza. Mamy jeszcze asystentkę doktora, jego kochankę. Asystenta doktora, który gra trochę na dwa fronty. Gangstera z Harlemu, fajnego Latynosa i jeszcze kilka innych postaci, ale już wszystkich nie będę wymieniał. I skoro że jesteśmy przy bohaterach, to należy zaznaczyć, że na plus zaliczają się przede wszystkim Van Helsing i Deratyzator. Van Helsing, ten armeński Żyd, tutaj nazywa się Abraham Setrakian. Gra go David Bradley, ten sam, który grał Argusa w Harrym Potterze. I jest to postać naprawdę epicka. Oh my God. Crazy old man with bloody sword. Jest bardzo ciekawie skonstruowana. Z jednej strony to jest właśnie typowy Van Helsing, tak? Starzec, który pała się tępieniem wampirów. Ma szeroką wiedzę na ten temat, masę broni, którą można składzić takiego wampira i prowadzi taką krucjatę przeciwko tym siłom zła. Ale no to wypada naprawdę bardzo fajnie. Ta postać jest autentyczna, ciekawa. Ma ciekawy origin story. Nasz Abraham spędził trochę czasu w obozie koncentracyjnym na terenie Polski. Tam właśnie poznał wampirzego mistrza i tego Niemca, który mu służy. No ogólnie to wszystko jest fajne, ciekawe i ta postać, może oprócz ostatniego, ostatniego odcinka jest wiarygodna. Deratyzator natomiast, ten Rosjanin, który tępi szkodniki, po pierwsze jest intrygujący, bo to niby taki prosty, postawny facet, który zabija szczury czy jakieś robactwo, a z drugiej strony jest taki bywa zabawny, bywa ironiczny, cyniczny, jest w sumie dość inteligentny. Say something so I know you're not one of them You can put the gun down We tried the door Nobody answered This is a legitimate medical emergency We broke into requisition supplies Requisition, huh? You look like a bunch of looters to me We're from the Centers for Disease Control and Prevention Who are you? I'm a looter Ciężko go też nie lubić w sumie. Ja kupuję tę postać całkowicie. Natomiast na minus zaliczyłbym niestety doktorka. Mówię niestety, bo to jest no praktycznie główna postać tego serialu, a wypada masakrycznie źle. Na początku jest ok. Przez pierwsze kilka odcinków facet jest wiarygodny. Jego postać jest prowadzona dość konsekwentnie, a potem zaczynamy odbijać. Raz jest taki, raz inny. Raz mu zależy na tej właśnie jego traconej żonie, synu, mówi jak to ją kocha, etc. A z drugiej strony kocha się ze swoją kochanką na łóżku tej swojej byłej żony w jej mieszkaniu, w czasie gdy ona zaginęła i być może jakieś tam wampirze, zombie zagryzają ją na ulicy, on się pieprzy w tym czasie bez troski z kochanką w łóżku byłej żony i niczym się nie przejmuje, bo sam tam jako też taki doświadczony, naukowiec, lekarz, epidemiolog, który piastuje, jak mówiłem, wysoką pozycję w Centrum Chorób Zakaźnych, jako taki właśnie doświadczony lekarz, wiedząc, że wirus, dłowy wirus roznoszący wampiryzm przenosi się przez takie małe glisty, które po prostu wpijają się w ciało, takie małe pasożyty i bardzo szybko rozmnażają się potem pod skorą, no to widząc naszej niegrzony, Wokół takich list po prostu podchodzi, klęka tam i ogląda go sobie i rozpacza i w ogóle. I nie przyjmuje się tym, że zaraz coś pomoże dziabnąć w nogę, w rękę czy coś i zamieni się w wampira, już nikomu nie pomoże. nie, co tam. I do tego jeszcze ma problem z zabijaniem wampirów, bo on jest lekarzem, powinien leczyć, nie zabijać. Że w ogóle jak tak można? You have to kill me. We're not killing you. We don't have time for this debate. We have to go now. You have to uh, release me. That's the expression, right? That's not a solution. You killed the others. It was a solution for them. It was different. I want to know the truth. Once I turn, I'm going to go after them, right? The ones you love. Yes. The cruelest feature of this dark curse is that the bond that joins you in life human love is corrupted into the need to consume those closest to you sylvia my parents don't listen to him jim we can fight this we just need to get you out of here first you cannot save him we don't have time for this nonsense this is my friend exactly So the humane thing... The humane thing is to treat him! He comes with us. We don't have to decide this now. Nora, I'd rather be dead than turn into one of them. Your impulse is always to save, I know. Save your friend's soul. Release him. Do it now, before he turns. Don't listen to him, Jim. You know modern technology no, better than it. I do. We can help you. No! Nie! Wie, że ma do czynienia z jakimiś potworami, ale ma cały czas jakieś wyrzuty sumienia, ale u niego to jeszcze jest umiarkowane i on przez większość serialu jakoś tam akceptuje tę sytuację. W przeciwieństwie do swojej kochanki. Boże, ta kochanka jest tak złą postacią. Tak irytującą. Po pierwsze... W ogóle ona tam nie jest potrzebna tak naprawdę, bo nie pełni żadnej istotnej roli. Ona chyba została wprowadzona tylko po to, by być właśnie takim drugim biegunem dla tych osób, które zabijają wampiry bez nuknięcia okiem. Ona dostrzega w nich ludzi. <gry> Problem polega na tym, że właśnie wampiry wampiry w The Strain są dość specyficzne. Z jednej strony są częściowo klasyczne mają swojego piega takiego swojego drakule jak gdyby, tego mistrza i są no blade, tak, wyglądają trochę jak trupy, nie ma mają zniekształconą twarz, piją krew ludzką, słońce je kaleczy, parzy, zabija, są aktywne głównie w nocy, są dość silne, szybkie, ale jest też kilka takich rzeczy nowych, oryginalnych. To znaczy po pierwsze... Mamy dwa typy wampirów. Znaczy w sumie to trzy. Mamy mistrza, mamy jego sługi, które są zamienione bezpośrednio przez mistrza w trochę inny sposób. Zostały przemienione i przez to są silniejsze, sprawniejsze i świadome tego, co czynią. I mamy takie wampiry niższego rzędu, które są wampirzymi zombie. Nie myślą, po prostu cały czas po nocach polują, co dnia się chowają. I co ważne te wampiry nie mają kłów. One zamiast tego mają w sobie pasożyta, który przekształca im jakoś tam narządy wewnętrzne, gardło, tak, że mogą wystrzeliwywać taki język zakończony szpikulcem, właściwie kilkoma szpikulcami i przy jego pomocy właśnie wsysać się w swoje ofiary. I wiecie, mamy takie naprawdę monstra, takie blade z jakimiś dziwnymi twarzami, całe we krwi i nasza Kochanka, doktorka widzi w nich ludzi. Jeszcze zbadała wcześniej chociażby te trupy z samolotu, wiedziała, że ci ludzie nie żyli i teraz nagle odżyli. No nie można zabić kogoś dwa razy, tak? Do tego w takiej formie wypluwają jakieś wielkie języki, mordują po prostu wszystkich dookoła, a ona ma problem z tym, gdy doktorek czy ktoś inny zabija takie mocno. What gave you the right? He wanted to die. And you're arguing when we need to be moving. <gasps> I did your friend a favor. It was not your decision to make! Pan Helsing kucina na czemuś takiemu łeb, a ona po prostu Boże, nie, co się dzieje? Nie rób tak. Jezu, jesteśmy lekarzami. F, jesteśmy lekarzami. Musimy leczyć, nie możemy zabijać. Nie, sorry, ale nie kupuję tego. i No ona jest nieautentyczna, niewiarygodna i zachowuje się jakby była chora psychicznie, ostro rąbnięta. W sumie jej matka jest chora, więc może to rodzinne. No, ale nie. To jest zła postać. I właśnie wspomniałem o tych kilku absurdach, tak ten lekarz, który praktycznie sam się wystawia na działanie tych pasożytów, tutaj ten seks w łóżku byłej żona, a potem dialogi w stylu kocham ją, zależy mi na niej, muszę ją odszukać i ratować bla bla bla. Tego jest niestety z czasem coraz więcej w tym serialu. Pierwsze trzy odcinki oceniam bardzo dobrze. Właśnie w sieci spotkałem się raczej z takimi chłodnymi recenzjami. Tak w sumie to nic takiego, coś byle jakiego, etc., etc. A mnie się to bardzo podobało. Pierwsze trzy odcinki, właśnie pokazanie tego samolotu w nocy. Ta tajemnica, bo tutaj na początku napięcie jest stopniowane. W postaci są wprowadzane też nie wszystkie naraz, tylko po kolei. Ich wątki początkowo są zupełnie od siebie odizolowane, prowadzone osobno i dopiero z upływem czasu splatają się ze sobą. Tak naprawdę dopiero w ostatnich odcinkach mamy takie typowe dwa stronnictwa. Ten drużynę zła i drużynę dobra, że tak to ujmę. No i coś tam jeszcze trzeciego, ale do tego przejdę później. A początkowo, no tak jak mówię, jest klimat i ten serial ogólnie prezentuje się bardzo dobrze też od strony audiowizualnej ma bardzo fajnie nałożone filtry w różnych scenach, czy w samolocie, czy przy sekcji zwłok, czy w innych miejscach ci bohaterowie są bardzo wyraziści, mają, mają bardzo wiele specyficznych cech charakteru, różnią się od siebie i są też w miarę wiarygodni. Dialogi są bardzo dobrze napisane na początku, a z czasem niestety to wszystko no, gdzieś znika, rozpływa się. Fabuła staje się dła rozciągana na siłę. Odcinki 1, 3, bardzo dobre. 4, 6, da się oglądać. Od 7 do 9, już robi się absurdalnie. 10, to już jest jakaś paranoja. I potem 11, 12, 13 też jest bardzo słaba, absurdalnie. I finał jest bez sensu, totalnie. Finał jest zły, strasznie zły. Na razie nie będę go spoilerował, w każdym razie no, zawiodłem się bardzo i byłem wręcz wściekły, gdy go oglądałem. Boże, czy ty to widzisz?! Wiecie, gdy mówię, że coś jest absurdalne, to nie znaczy, że po prostu coś nie do końca trzyma się kupy. Wiadomo, gdy ogląda się kino grozy, sci-fi, fantasy, czy nawet jakiś nie wiem thriller, kryminał, kinosensacyjne sensacyjne akcji, trzeba włączyć zawieszenie niewiary. Akceptujemy ten świat przedstawiony takim, jakim jest, Często wierzymy bohaterom na słowo, że coś jest takie, a nie inne i wczuwamy się po prostu w to, akceptujemy to, co widzimy, nie czepiamy się, nie rozbieramy wszystkich znaczniki pierwsze, ale jednak gdy akcja filmu dzieje się w świecie rzeczywistym czy bliskim do tego, który znamy z dnia codziennego, to strasznie wkurzają mnie różne głupoty. I co do tych głupot właśnie? Mamy tutaj straszną niekonsekwencję, jak już mówiłem, chociażby w zachowaniu doktorka, tak? który raz kocha, raz nie kocha, raz chce walczyć z wampirami, raz nie chce ich zabijać, ma jakieś wyrzuty sumienia. W no przypadku doktorka, na przykład, ta scena seksu. Tak? Tutaj z tą kochanką prawie nic go nie łączy przez większość odcinków, a gdy zaczyna szukać swojej byłej żony, bo mu nagle na niej zależy to pieprzy się z tą swoją kochanką w łóżku byłej żony, zupełnie od czapy. Wokoło wszędzie mogą się czaić wampiry. Zresztą w tym domu, w którym są też tam na dole, są jakieś trupy wampirów. A oni jak gdyby nigdy nic, mają ochotę na seks, dodatku seks w ubraniu. Dodatku potem nagle w tym mieszkaniu zjawia się przyjaciółka żony, która też jej szuka, a oni półnadzy tak rzucają jej tekst w stylu... Słuchaj, grozi ci ogromne niebezpieczeństwo, mamy do czynienia z epidemią, uciekaj stąd w ogóle uciekaj z miasta. Wiecie, wpadacie do swojej znajomej widzicie jej byłego męża z obcą kobietą w jej łóżku, prawdopodobnie uprawiali przed chwilą seks i każą ci nagle wyjechać z miasta, czy po prostu uciekać, bo grozi ci niby jakieś niebezpieczeństwo no debilizm totalny i nawet ta kobieta stwierdza coś na zasadzie aha, grozi nam coś okropnego a wy macie czas się pieprzyć aha, no nie no, rozumiem no i wtedy e, nasz doktor jak jeszcze rzuca tekst w stylu to prawda, a w ogóle to kocham moją żonę, jest na mnie wszystkim i bla bla bla bla bla no, Boże, czy ty to widzisz sorry, ale no jak można tak spaprać postać poza tym ogólnie mamy dużo takich absurdów w zachowaniu innych osób nawet Van Helsing w pewnym momencie dostaje jakiegoś ataku wścieklizny, chociaż on to potem trochę tłumaczy zresztą nieważne. na ulicach pojawiają się te wampiry zwłaszcza nocami blade zakrwawione z tymi dziwnymi pasożytami strzeliwującymi z ust i no, zabijają ludzi na ulicach media tego nie zauważają w ogóle ludzie tego nie zauważają, a gdy już zauważają, to. Ech... kradną telewizory na przykład. Wycie plądują sklepy i spodziewacie się apokalipsy, tak? Po ulicach biegają jakieś dziwne potwory, no to kradniecie sobie 50-calowy telewizor na przykład, bo na pewno wam się przyda w czasie apokalipsy. Ja jeszcze rozumiem jedzenie, jakiś prowiant, jakiś przedmioty przydatne do przeżycia, ale 50-calowy telewizor. Boże, co to za pomysł? Po co to pokazali? No tylko te wampiry. Czasem zabija je światło, czasem nie. Czasem są nieaktywne zupełnie w dzień, a czasem są aktywne. Internet, jest został wyłączony, czasem działa, a czasem nie. Ogólnie to czasem tak, a czasem nie. Można odnieść do wielu różnych rzeczy. Dlatego te wyrzuty sumienia, głównie kochanki doktorka, no nie, nie, nie, nie, nie. Tego typu pierdoły strasznie psują zabawę. I widać też, że twórcy scenariusza nie mieli za bardzo pomysłu na kilka odcinków. Mamy małe zaburzenie, też czasoprzestrzeni, coś mi się tam nie do końca zgadza. I do tego środek serialu jest zapełniony jakimiś głupotami. Ja nie wiem, czy tak samo było w książkach, w tym pierwowzorze, ale tutaj wiecie... Zaczyna się ta epidemia, to się bardzo szybko rozprze rozprzestrzenia, nasi bohaterowie są świadomi zagrożenia, do tego Van Helsing powtarza im, że te wampiry będą z dnia na dzień silniejsze, że się strasznie szybko rozmnażają, znaczy, że ten wirus się przenosi strasznie szybko i wiemy też, że te wampiry są aktywne w nocy, a w dzień co do zasady na ogół nie. Nasi bohaterowie więc w nocy jeżdżą na różne misje, organizują się tam, próbują jakoś dopaść mistrza czy jego sługi, szukają pewnej broni, która może im pomóc zwalczyć wampiry w nocy, kiedy to jest ultra niebezpieczne, a w ciągu dnia studiują mapy, dyskutują, nie wiem... Y Nasz doktorek jedzie sobie szukać żony, znika na cały dzień i tak naprawdę trzy miejsca na krzyż, ale nie było go cały dzień. Reszta bohaterów też jedzie w jedno miejsce załatwi się jedną sprawę, ile im to zajęło, godzinę, dwie, trzy, a nie ma ich cały dzień. Ogólnie oni marnują ten czas nie mocno i dopiero pod koniec sezonu biorą się do roboty. No, nie podoba mi się to. Moim zdaniem twórcy jednak trochę przesadzili. I jeszcze kolejny minus to absurdalny product placement. Mamy tutaj sporo produktów firmy Apple. Mamy po prostu magiczne iPhony. czekałem aż w pewnym momencie na mieście pojawi się billboard z napisem iPhone, z nami przetrwasz, wam piszą apokalipsę. Ogólnie sprzęt Apple, jakiś iPhone'ik czy coś innego tutaj potrafi kręcić filmy w Full HD albo i w 4K. Do tego telefonik iPhone, no nie rozładuje Wam się nigdy. Tutaj bez żadnego ładowania wytrzymuje w stół kilka, może kilkanaście dni diabli wiedzą. Do tego sprzęt Apple nie potrzebuje internetu, by połączyć się z siecią, bo choć internet w całym Nowym Jorku padł, to on pomimo wszystko ten sprzęt od Apple łączy się z internetem, lokalizuje swojego iPhone'ika. No... No nie, no to jest jakaś paranoja. A potem Apple pewnie przestało płacić, bo w którymś z końcowych odcinków iPhone upada, nie wiem, z metra dwóch może. Nie, no to nie była duża wysokość. Na piaszczyste podłoże i po prostu wyświetlacz pęka całkowicie, no. Skończył się product placement. I teraz na koniec... No myślę, że słyszycie, jakie mam mniej więcej odczucia, jeżeli chodzi o ten serial. Może dam wam posłuchać opinii samych twórców, wiecie, GL model Toro, producentów i aktorów. Wielu z Strain jest szczególny miks z sekwencami, technicznych, technicznych, technicznych sekwencami z praktycznie gothickim z przyczynką naukowicą. Co się Guillermo del Toro is an incredible world builder. He has this unique ability to create believable worlds that are very scary and very intense. Guillermo has put so much energy in first the story, then the monsters. So much beautiful details. He's just got this vision that is so unique and daring. There is a lot of horror going on. Jak słyszeliście, byli pełni optymizmu, gdy wygłaszali tę opinię. Ja niestety mam trochę bardziej krytyczne podejście. Powiem Wam, że ten serial jest oceniany w sieci całkiem nieźle. Filmweb ocena 6,8%, IMDB 7,8% na 10 oczywiście, Metacritic 72% lub też 7,5% na 10%, Rotten Tomatoes 78% i 7,4% na 10%. No wysoko, tak w każdym razie jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o ogólnie oceny różnych rzeczy w sieci ale jak dla mnie to pierwsze kilka odcinków tak pierwsze trzy odcinki to może i są ósemki może nawet dziewiątka za ten pierwszy ale dalej to już jest słabiutko to już są szóstki, piąteczki a za niektóre głupoty to może i trójka, dwójka by się trafiła jeżeli ktoś nie chce ciężkich spoilerów to po prostu powiem od siebie tyle że te pierwsze trzy odcinki myślę, że można spokojnie obejrzeć jeżeli wciągną Was to jakoś się przemęczycie do końca. Jeżeli nie, to odpuśćcie sobie, bo nie ma sensu się męczyć, dalej jest tylko gorzej. Ja od siebie raczej nie polecam. Jeżeli sięgnę po drugi sezon, to tylko i wyłącznie ze względu na jeden motyw, o którym powiem więcej w strefie spoilerowej, bo cała reszta została tak spaprana w końcówce, że jestem na nie. No i cóż, jeżeli nie chcecie spoilerów, to dzięki Wam za dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień, a wszystkich, którym spoilery nie przeszkadzają, którzy już obejrzeli ten serial, zapraszam na jeszcze kilka słów komentarza. UWAGA! SPOILER! O ile pewne głupoty i absurdy byłbym jakoś w stanie wybaczyć temu serialowi, Wiecie, nawet ta kochanka, ona naprawdę wkurza to jej, o Boże, co my teraz robimy, nie możemy zabijać, dlaczego, bla, bla, bla, bla, bla. No, naprawdę strasznie to wkurza, ale okej, okay, mogę to jakoś zaakceptować, bo to jest jedna z wielu tych głównych postaci. Doktorowi też odbija, ale mamy deratyzatora Iwan Helsinga, którzy potrafią im pocisnąć, którzy potrafią podejść do doktorka i powiedzieć na przykład jakie to uczucie, gdy Szczurołap i właściciel Lombardu są od Ciebie mądrzejsi, którzy potrafią uciszyć panikagę, którzy potrafią rzucić jej coś w stylu w zagę nie było innego wyjścia i koniec dyskusji, po prostu zlać ją. Ten błąd tak da się jakoś przetrwać i te wszystkie inne głupoty też jakoś tam, bo jednak ta główna nieś jakoś tam wciąga, ale dochodzimy do wielkiego finału do finału, w którym mamy starcie sił dobra z siłami zła, z tym wampirzym mistrzem. I w sumie to się tego nie spodziewałem. Myślałem, że jeszcze jakoś to odciągną w czasie, co by nie miało w sumie sensu, ale no wiemy jak to jest z serialami. Tutaj mamy to starcie. Nasi bohaterowie powinni umrzeć z 10 razy w drodze do naszego mistrza, ale przeżyli. I czasem. W każdym razie w tym finałowym starciu nasz wielki wampirzy mistrz jest Ułapce, bo znajduje się na strychu budynku i nie ma za bardzo dokąd uciec, to jest przepotężny wampir, który, jak się wcześniej okazało, potrafi nawet hipnotyzować ludzi i wpływać na nich i potrafi siłą jakąś parapsychiczną bawić się swoim kapturem, zdejmować go i zakładać. Tak, zgrywam się, ale naprawdę tutaj coś takiego jest, że koleś, wampir porusza swoim kapturem, potrafi go zdjąć bez dotykania głupota i sztuczne efekciarstwo, ale nie z tym w każdym razie. Jest starcie, bohaterowie skapnęli się, że mogą powybijać tam okna i ogólnie wpuścić światło do pomieszczenia i nasz wampir jest palony słońcem. Do tego obrywa chyba kulą, do tego Van Helsing go tam miota swoją szabelką. Wampirzy mistrz na kolanach, płonie w słońcu, topi się i teraz macie dwie opcje do wyboru. Co robicie? A. Ucinacie mu łeb, wbijacie ośnowy kołek w serce, szpikujecie go srebrem w takiej ilości, w jakiej tylko się da, łamiecie mu wszystkie kości, wiążecie mu ręce z tyłu jakąś właśnie srebrną linką, a potem wystawiacie go na słońce, podpalacie benzyną i... podpalacie? Czy może B? Nie robicie nic. Stoicie spokojnie. Obserwujecie go. Coś nam sobie uczucie pod nosem i czekacie. Czekacie. Po co się spieszyć? O, wstaje. O, kurczę, chyba chce uciekać. O, patrzcie, on ucieka. O, uciekł. Zgadnijcie, który wariant wybrali scenarzyści. Co wydarzyło się w serialu? Nie no, po prostu brak mi słów, to było tak masakrycznie złe. Rozumiecie, naprawdę mieli go jak na wyciągnięcie dłoni, wystarczyło go capnąć, raz, drugi, trzeci było po sprawie, to nie oni pstali tam, nie wiem czy pół minuty, czy minutę, czy dwie, nieważne. No to nie miało żadnego sensu, no po prostu bohaterowie tutaj zagrożenie dla Nowego Jorku, dla Ameryki, dla całego świata. Tutaj Van Helsing, który całe życie marzył o tej chwili i w decydującym momencie oni sobie stoją. All, all, table, ja wiem, że w wielu filmach mamy coś takiego, że jak mamy końcowe starcie, czy ogólnie starcie tych głównych bohaterów, to ktoś już jest prawie pokonany, ale druga strona wtedy opowiada nie wiem, historię swojego życia, czy o swoich motywach, czy o swoim planie, czy właśnie nie zabije cię, żebyś zobaczył jak niszczę świat, czy jak morduje twoich bliskich, czy jak coś tam i przez to właśnie zwlekanie w końcu ten, kto niby miał przegrać, jednak wygrywa. Ja wiem, ale to to już było przegięte. Gdyby coś się stało, wiecie, jakiś Deus Ex Machina Gdyby ktoś pomógł temu wampirzemu mistrzowi, gdyby ktoś zaatakował naszych bohaterów, okej, okay, ale nie oni po prostu stali, Wstali! Kóry chyba nie ruszyli. Bo po co? Nie, super. To było tak debilne, że stwierdziłem, że nie będę tego oglądał. W ogóle miałem ochotę wyłączyć to, usunąć w ogóle wszystkie notatki i zapomnieć o tym ścierwie, ale jest właśnie jeden wątek, który jakoś mnie przy tym trzyma, ale jeszcze. Oprócz tego po tym beznadziejnym finale jeszcze mamy taki melodramatyczny kicz. Wiecie, wszyscy są smutni, ja smuteczek. Boże! Uciekł nam. O nie, jesteśmy straceni, to była nasza jedyna szansa co teraz. <gryw> Wracają jeszcze potem przez miasto, doktorek wchodzi do tego mieszkania swojej żony. A nie, wiem, jego syn udawał, że ma atak astmy, no i że nie ma inhalatora, no i pojechali do mieszkania byłej żony po inhalatory i on tam wyciągnął album ze zdjęciami, który matka trzymała. Wiecie, zdjęcia swojego syna. I nasz doktorek jest wielce zdziwiony, że żona nie wyrzuciła tych zdjęć po rozwodzie. Słuchaj, dlaczego miałaby wyrzucić zdjęcia swojego syna? Nawet jeżeli doktorek jest na części z nich, no to hello... No ale spoko. Spoko jeszcze o do tego, doktorek nagle w tej ostatniej scenie udaje Betasa. I jako taki, wiecie, twardziel wraca do alkoholu, nalewa sobie szklankę whisky i wypijają. <śmiech> Nie. Boże. Dlaczego? Ale wróćmy do tego pozytywnego aspektu. Jest jeden wątek, który mi się podoba. I to jest wątek wampirzego słodu. Mamy vampire słod. Czyli taką bojówkę wampirzom, taki oddział, który wpada gdzieś w połowie sezonu, w pierwszej połowie sezonu, po raz pierwszy. I nagle macie być takie umundurowane wampiry z bronią, które wpadają, zabijają te dzikie wampiry, te wampiry zombie. I trochę się mieszają w akcji i znikają nagle. Potem pojawiają się po raz drugi i potem po raz trzeci zgarniają naszego latynosa. I okazuje się, że poza naszym mistrzem istnieją jeszcze inne takie wyższe wampiry, tacy wampirzy przedwieczni i że mają swoich sługusów, takich inteligentnych, nie zombiastych, którzy proszą właśnie naszego latynosa o to, by wstąpił w ich szeregi. I wszystkie sceny z tym wampirzym oddziałem są episkie, są mocne, dynamiczne, szybkie, mają fajne filtry, fajny montaż, fajny dynamizm. I to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która mi się podobała od początku do końca, której nie sprawiali. I teraz no jestem ciekawy, jak to dalej się rozwinie, ale no nie wiem, no może właśnie obejrzę ten drugi sezon dla tego wątku. No pewnie zapomnę przez ten rok, jak bardzo się wkurzyłem na sezon pierwszy. Ale no na razie no nie ma co się powtarzać, tak? No jestem na nie i to wszystko ode mnie dzisiaj. Dzięki za uwagę! Życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do zobaczenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście.